Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Mauryce Chawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Wiktor Orłelski. Witaj Wiktorze. Witam Cię serdecznie. Wiktor Orłelski jest autorem książki Kod Władzy. Zadebiutował jako autor bloga o tematyce polityczno-gospodarczej. Obecnie publikuje artykuły na wielu stronach sieci, m.in. na onecie i na interii. W wielkim konkursie Interi360 zdobył pierwsze miejsce z lata 2010-2011 za najlepszy debiut. No i dzisiaj będziemy sobie, Wiktorem Orłowskim, rozmawiali o teorii spiskowych. Powiedz mi, może, Wiktorze, co to jest ta teoria spiskowa? Skąd się biorą w ogóle teorie spiskowe? Kto za nimi stoi? Po pierwsze, taką, taką definicję teorii spiskowej możemy znaleźć oczywiście w Wikipedii, z której wszyscy korzystają, ale ona jest troszeczkę ograniczona. Mój sposób pojmowania teorii spiskowej, a Kowy jest takim przedmiotem inspiracji do tego, co się dzieje na blogu i w książce, to jest taka definicja, że teoria spiskowa jest kluczem do zrozumienia świata, w którym jasne fakty i właściwe nazwania uważa się właśnie za teorię spiskową lub polityczną niepoprawność. Ale zaiste zarówno i teoria spiskowa, i ta teoria, i ta polityczna niepoprawność jest tylko i wyłącznie sposobem na ośmieszanie zdrowego rozsądku i niczym więcej. Z tym z jednej strony teoria spiskowa jest coś, z czego można się bawić, śmiać. Z drugiej strony jak w każdej prawdzie jest ziarnko prawdy. Chodzi tylko o to, żebyśmy zastanawiali się nad tym, ile tej prawdy rzeczywiście jest, a ile te jest uspiszce w tym momencie. Chcę powiedzieć na początek jedną rzecz, żebyśmy mieli pełną świadomość. Orwellski to nie jest autorytet, którego należy słuchać, albo broń Boże, który uważa, że nie patent na rację. Funkcją Orwellskiego i jego publikowaniem, przemyśleń jest tylko to, żeby inspirować do myślenia, albo próbować kojarzyć pewne fakty. Nie chciałbym, żeby postać Wiktora Orwellskiego była odbiorona jako kolejne guru, który ma do powiedzenia jedynie słuszną prawdę i tak naprawdę dążyć do tego, żeby tworzyć jakiś nieformalny kościół albo jakąś organizację, która ma mieć swoich wyznawców. To nie jest ten poziom zainteresowania autora i myślę, że wszyscy ci, którzy czytają, tak nie weźle. Wspomniałeś, że wiele osób się często śmieje z teorii spiskowych, np. w sprawie smoleńska, ludzie się pukają w głowę, nie dowierzają no i sprawiają wrażenie zażądowanych. Dlaczego? Dlaczego tak ludzie reagują na teorie spiskowe? Ja myślę z paru poziomów. Po pierwsze jest pewna grupa tych, która doszukuje się w każdym dziwnięciu palcem i w każdej chmurze, która przychodzi na ten dom jakiegoś wpływu zewnętrznego. W związku z tym rozpatruje to tylko na zasadzie, że to jest wpływ polityczny ich sąsiada, czy tak na dobrą sprawę UFO. To, są, to jest jedna grupa tych, którzy jakby troszeczkę ten, ten temat e, trywializują, ale z drugiej strony chcę też powiedzieć, że oni świadka niech wierzą. Szanując ich osobowość należy powiedzieć, że niech wierzą, byle to być krzywdy to po pierwsze, to drugie. Teoriam spiskowym to jest też to, co tworzą media. Kiedyś ktoś powiedział bardzo mądry, że media, siła mediów tak naprawdę nie jest tym, co media publikują, tylko tak naprawdę tego, czego nie publikują. I taki przypadek interesującego interpretowania czy wyśmiewania pewnej rzeczywistości jest to, co się dzieje na przykład wokół grupy Bigelberg, która jest znaną grupą logistyczną na świecie i za każdym razem w momencie, kiedy grupa się spotyka albo są jakieś objawy ich działalności, media próbują ośmieszyć tę całą historię, także oczywiście to jest nieprawda, nie się tam w ogóle w żadnym temacie nie dogadują, tak naprawdę piją kawę, nic z tego nie mówi. Podobno jest to organizacja zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako organizacja dobroczynna. Tak jest. Może faktycznie tak obradują, wiesz, na, na tym komu pomóc i tak dalej. Wiesz, to, to jest tak, że wszystkie, wszystkie te instytucje, od, zacząwszy od kontroliuszy, a kończąc na ruchu, Age, na dobrą sprawę w większości mają zapisane przesłania pozytywne. Każdy zakon, który powstał, będziesz to jest opusz czy to są właśnie zakony, które wychodzą daleko w przeszłość. To są, to są jakby ideą, tego jest pomoc społeczna, uprawnianie pewnego jakby, daleko idącego, świadczenia takich powiedziałem, społecznych usług. Jaka jest prawda? No ona troszeczkę chyba jest inna, dlatego że jakby należy analizować tą deklaratywność celów w stosunku do tego, co naprawdę się dzieje, tak? To jest trochę tak jak na naszym rynku reklamowym. No są firmy, które sprzedają Pampersję i mówią, że 5% odprowadza na, na biedne dzieci, ale w gruncie rzeczy najpierw sprzedają pampersy, robią swój zysk finansowy, a potem coś tam z tego odprowadzają. Ile z biznesem marketingu, a ile jest społecznej działalności, to już każdy powinien się zastanawiać w momencie, kiedy się daje przekonać, nabrać albo urzeczywistnia swoje środki finansowe właśnie na tych preferujących się biznesmenów. Tak? No, z drugiej strony, jeżeli coś się robi dobrego, to dlaczego się z tym ukrywają, nie? No właśnie. Ja bym, jak ja bym robił coś dobrego, jakieś akcje czy coś, to zaprosiłbym kamerę pokazać, jak to jest, bo wtedy mógłbym po prostu na, na szerszą skalę to zrobić. Poza tym na pewno byś zrobił jeszcze jedną rzecz, do tych wyliczenia tej swojej działalności podatku, no widziałeś kiedyś wyliczenia wszystkich tych, liczbów, którzy opowiadają, że robią takie cudowne rzeczy. No oczywiście są takie przypadki, które to próbują uradniać, ale pamiętaj, że za każdą działalnością no, charytatywną, która oczywiście ma swoje pozytywne inklinacje, są jeszcze koszta, to znaczy tej działalności nieźle Popatrzmy na to trochę ambivalentnie. Z jednej strony oczywiście róbmy swoje, ale wiesz, ja kiedyś pracowałem z taką dziewczyną, która powiedziała, że ona nie teraz książeczki sprzedawać i nagle się okazało, że biegając z kartką po, po rynku w tym momencie 10% książeczek sprzedawała oficjalnie, a 90% szło do tego, tylko ze to wymyśli. Zresztą tak samo było z organizacją koncertu dla Afryki, nie wiem czy pamiętasz, w latach 80. -tych. się okazuje, że większość pieniędzy po prostu nie poszła do organizatorów. I teraz jest pytanie, wiesz, czy to jest teoria spiskowa w momencie, kiedy ludzie o tym powiemy? Ludzie powiedzą tak, bzdury opowiadacie, ponieważ to są głupoty, ponieważ my tak na dobrą sprawę robimy działalność radykatywną, tak? A wy jesteście tylko i wyłącznie elementem rynku, który się zajmuje teoriami spiskowymi i w każdej prawdzie albo w każdym działaniu doszukuje się konspiracyjny konspiracyjnych. A akurat na tym prostym przykładem, na który żeśmy troszeczkę skręcili, można sobie udowodnić, że, że, że ta działalność powinna być trochę bardziej krytycznie przyjmowana, tak? Czyli generalnie teoria spiskowa to jest pojęcie kojarzące się z nierzeczywistym opisem wydarzeń, tak? Dobrze rozumiem? Wiesz, to znaczy, to jest tak jak w przypadku tej grupy, no jeżeli ktoś mówi, że oni opowiadają bzdury, bo otarci się zajmują knuciem i robieniem pewnej polityki, to robi się z niego albo kogoś, kto jest szaleńcem, e, komentującym w sposób szalony teorie polityczne, albo tak na dobrą sprawę jest zwolennikiem teorii spiskowej. Czy to wypatrza? Moim zdaniem tak, czyli ta Definicja, która jest na opłatce książki, mówi jedną rzecz, że ci, którzy tworzą i definiują ludzi, którzy próbują dociekać prawdy albo ją czasem artykułują, uznawani są albo za wariatów, albo za zwolenników pocjalizmu. Czy tak jest? No pewnie nie. Wydaje się zwariować. Mhm. Czyli generalnie spiskowe teorie dotyczą nie tylko świata polityki, ale także innych dziedzin życia? To jest tak, że skoro toczy się walka pomiędzy tym, czy polityka jest ważniejsza, czy gospodarka, Dzisiaj masz przykład tego, że jednak politycy twierdzą, że muszą regulować pewne rzeczy, żeby banki czy inne elementy, podmioty gospodarcze nie wariowały na tym rynku. To znaczy, że politycy uznają się, że są ważniejsi od procesów gospodarczych. Wniosek z tego jest jeden. Jeżeli powiem, że na świecie większość biznesu jest kontrolowana przez 147 firm, które mają powiązania z politykami. To znaczy, że nie da się odłączyć dzisiaj polityki od gospodarki i owe w cudzysłowie mówiąc teorie spiskowe dotyczą zarówno jednej jak i drugiej sfery, a tak naprawdę ściśle ze sobą związanej. Jaka teoria spiskowa jest na świecie najpopularniejsza? Wiesz, jaki lider numer jeden. Takim hitem chyba numer jeden jest od, od wielu lat teoria spiskowa mówiąca o utworzeniu iluminatów Którzy, których geneza oczywiście wiąże się z, z, z krajem, który się nazywa Niemcy, a tak naprawdę później ze względu na to, że z tych Niemiec zostali pogonieni, przenieśli się do Stanów Zjednoczonych i tam się w zasadzie ta idea rozwijała. I dominaci są najbardziej popularni, ale oprócz tego są wszelkiego typu organizacje, które, które w formie zakonów funkcjonują aż po ruch New, New Age. A nowy porządek świata? Nowy porządek świata jest sensu stricte związany z iluminatami. Krótko mówiąc o co chodzi? Chodzi o po pierwsze zorganizowanie jednego światowego rządu, który ma wpływ na wszelkiego typu procesy procesy polityczne, a idące za tym gospodarcze. W związku z tym gospodarka i polityka w jednych rękach, tak naprawdę kontrolowanych przez niewielką ilość osób. Jest też takie pojęcie, które się nazywa komitet 300. Czyli to coś, co stoi ponad tymi wszystkimi zakonami, tymi wszystkimi organizacjami nieformalnymi, które tak naprawdę poniekąd koordynuje całą politykę i w związku z powyższym jakby na nią oddziaływuje. Nowy porządek świata to jest również idea, która wiąże się z powstaniem jednego centralnego banku, który tak naprawdę ma mieć funkcję kontrolowania wszystkich. No weź pod uwagę jedną rzecz, że że jeżeli dzisiaj nam ktoś wyłączy system bankowy i zostaniemy z tymi plastikowymi kartkami w portfelach, to tak naprawdę jesteśmy kompletnie niewydolni i zupełnie ubezwłasnowolnieni. Tak? W związku z tym pytanie jest takie, czy to jest działalność wyłącznie przynosząca nam komfort płatniczy, czy również wpływa na... Na, na kontrolowanie te, te wszystkie rzeczy, które są związane z czipami, z przykładaniem palca na lotniskach. One mają swoje inklinacje pozytywne, ale z drugiej strony przy całej sympatii do tych, którzy tłumaczą, że to są same pozytywne, mają wiele, wiele elementów, które są negatywne. Ten świat, który sobie wymyślił Orwell, który napisał o tym, że człowiek jest inwigilowany przez wielkiego brata, dzisiaj nie jest już fantazją, tylko jest absolutną rzeczywistością. Ja nawet mam wrażenie, że jego książka jest jakby instruktarzem dla rządzących Zresztą nie wiem, czy wiesz, że w czasach Związku Radzieckiego właśnie książka Rok 1984 i Folwark Zwierzęcy były książkami, które dostępne były tylko i wyłącznie dla najwyższych dygnitarzy partyjnych. No i sam rok 1984 był właśnie taką instrukcją i takim no, źródłem inspiracji dla nich. Powiem więcej, uzupełniając tę wypowiedź. Tak naprawdę folklor zwierzęcy, odbierany, że jest to krytyka stosunków panujących w komunizmie, był przez Orwella założony jako krytyka wewnętrznych stosunków, które panują w miejscu, w którym mieszkał. W związku z powyższym, to, to w ten sposób Orwell jakby rozumiał swoje przesłanie. Oczywiście można się z tym zgadzać albo nie, ale to nie chodzi o to, żeby pokazywać wyłącznie przy, przykład, który jest bardzo klarowny w tym momencie. W związku z tym trochę to tak wygląda, że w tych, nawet w tych publikacjach czy tych inspiracjach trzeba się spokojnie i racjonalnie doszukiwać jakiegoś sensu, każdy na, na użytek własnego mózgu, ale wydaje mi się, że po to powstają tego typu alternatywne trendy albo alternatywne nawet informacje, które się w blogach czy w serwisach pokazują, żeby tak jak powiedziałem, no, nie tworzyć jakichś degrengolady, tylko po to, żeby się ludzie zastanawiali. Jak oceniasz Polskę na tle właśnie tych teorii spiskowych? Ostatnio sporo się pojawiło teorii, że traktat lizboński właśnie został w ten sposób przepchnięty, bez wiedzy i zgody obywateli i tak dalej. Ja myślę tak, że generalnie w polityce jest chyba tak, że najmniej wszystkich się pyta, którzy się nazywają obywatele. Nawet jest to ta taka prosta logika, że w momencie, kiedy już się tego wyborcy zmusi do tego, żeby poszedł na jakiegoś politykę zagłosować, to on tylko raz na cztery lata jest ważny a potem na dobrą sprawę nie może go reklamować. Bardzo trudno jest go odwołać, a bardzo łatwo i siłą rzeczy obligatoryjnie trzeba się męczyć z tym, co on wymyślił. Mm -hmm. Nawet w Konstytucji jest e, taka kazula, że politycy są reprezentantami narodu, ale nie odpowiadają przy tym narodem za swoje decyzje. Jest, taka, jest, jest takie coś, czytałem. No właśnie, w związku z powyższym, wiesz, no, dzisiaj rzeczywistość jest kształtowana przez polityków, przez związany z nimi biznes. Kiedyś też powiem jedną taką... E, Anekdotę. Kiedyś pewnego poważnego członka rządu amerykańskiego zapytano następującym zagadnieniem, go obdarzono. Po co pan właściwie poszedł do tego rządu, skoro pan jest niezwykle bogatym człowiekiem i w związku z tym właściwie stać pana na wszystko? Ja on wtedy powiedział jedną rzecz. Po co tam poszedłem, żebyś bardziej bogatym człowiekiem? Mhm. Więc jakby oddzielmy te, te rzeczy, które są słuszne, które nie. Też nie dajmy się zwariować. Znajdziemy również w polskim, w polskim establishmencie politycznym ludzi, którym nie można zarzucić, broń Boże, jakiejś koniunkturalności. po prostu. Są ludzie, którzy funta nie zarobili na jakichś lewych transakcjach, w zasadzie nie, nie wymyślali ustaw tylko po to, żeby ktoś mógł zarobić na, nie wiem, na, na, na, na wprowadzaniu kas fiskalnych do taksówek, ale po prostu robili kawał dobrej roboty. W momencie, kiedy oni są potrzebni, no to wtedy no, jakby jest akceptacja. W momencie, kiedy nie, to nie. No my jesteśmy zarzucani permanentnie przed różnymi aferami. Powiem jedną rzecz, która jest opisana w drugiej części Kodu Władzy, który wyjdzie tak, za jakiś czas w książce, która nazywa się Tajemnica 14. Bramy. Przytoczona jest cała historia z tak zwaną świńską grypą. Nie wiem, czy zauważyłeś, A No, sporo świńska... o tym pisaliśmy na wolnych mediach. No właśnie, wy jesteście jakby tu głównym elementem, który między innymi ludziom próbuje uzmysławiać, ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile w tym wszystkim jest cygaństwa, tak? Czy wręcz mówiąc nabijania kogoś butelkę. Ale ciekawsza jest właśnie jedna rzecz, że nagle te afery ustają. To znaczy w momencie, kiedy się robi z tego afera i nie można już wprost ściągać pewnych środków finansowych, no to zaczyna się problem pod tytułem nie ma zjawiska. Skoro już wspomniałeś o swojej książce, mam takie pytanie, czy ten tytuł nawiązuje wprost do kodu Leonarda Da Vinci. Ja bym powiedział tak, byłoby ułudą, żeby powiedzieć, że nie nawiązuje w jakiś sposób, tylko że interpretacja moja jest troszeczkę szersza jak, jak, jak Brauna albo jakby troszeczkę w innym kontekście. Otóż on powodował pewnego rozważania dotyczące symboliki Kościoła i ich wiarygodności, Ja wprost w książce kod władzy, która ja powiem jako ciekawostkę, że w momencie, gdybyś wpisał kod władzy dzisiaj w Google, to poza kodem władzy pod tytułem książka nie znajdziesz tego sformułowania, jakby szeroko, a już, a już powiem bardzo szczątkowo i zaczyna w się sensie tego doszukać, co było też motywem szukania tytułu. O co chodzi w kodzie władzy w stosunku do kodu Ronarda Wewnicza? Otóż kod władzy zakłada jedną rzecz, że wszystkie ruchy, które zmierzają do pewnego politycznego ładu w postaci wpływu na ludzi, monitorowania, w pewien sposób stoją w kontrze do Kościoła katolickiego i Watykanu, który powoduje swoje przez dwa tysiące lat mechanizmy oddziaływania na rząd dusz, jak to nazywam. Tak? Czyli z jednej strony w zasadzie każdemu chodzi o to samo, aczkolwiek troszeczkę w innych wymiarach i w trochę innej ideologii, ale z drugiej strony chodzi również o to, że te dwie instytucje, czyli polityka i Watykan, który też umówmy się uprawia politykę, były w stosunku dzisiaj do siebie jednak alternatywnym Są przykłady w historii, chociażby II wojna światowa, gdzie się jeden nurt drugiemu poddawał, ale generalnie to jednak Kościół zabiega o swoje wpływy, a politycy zabie, za, za, za, zabiegają o swoje. Mimo, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to też jest moim zdaniem, że jednak Komisja Watykańska ostatnio powiedziała, że zgodnie z poglądem Watykanu, właściwie ich poglądem, należy stworzyć jeden rząd światowy, jeden bank. W ogóle to jest, to jest trochę dziwne, że wiesz, z jednej strony się mówi, że masoneria, iluminaci i tak dalej są opozycją dla kościoła katolickiego, a z drugiej strony ten kościół katolicki popiera pomysły tych iluminatów? Ale to jest tak, że też wiesz, gdybyśmy bardzo pogrzebali w tym, tym braunie, to w tej drugiej części, to on tam próbuje opowiadać historię, że nagle ktoś w tym Watykanie robi trochę inny nurt. Ja bym założył taką teorię i teraz dla, dla ciebie, a głównie dla słuchaczy jest to oczywiście pytanie zasadnicze czy czy to nie jest tak, że przez te 26 lat w momencie, kiedy mieliśmy swojego papieża, to był jednak pewnego rodzaju racjonalizm albo pewnego rodzaju kontrola tego, co się działo i takie nurki się nie miały prawa odzywać przy pewnym zdefiniowaniu roli Opus Dei? a z drugiej strony w tej chwili przy papieżu, który można założyć taką tezę, jest trochę słabszą osobowością, ma mniejszą kontrolę nad tym, co się dzieje, co się dzieje czy przez przypadek w Watykanie do głosu nie doszli ci, którym idee iluminatów mentalnie, formalnie albo nazwijmy ze to obojętnie jak, jak chcesz, są bliższe niż idee te, które alternatywnie odróżniały jakby funkcjonowanie Kościoła od wszelkiego typu elementów, które jednak mimo wszystko tworzyły pewną alternatywę. Czy to jest teoria spiskowa? A Nazwijmy sobie to jak chcemy. Czy, to jest, czy, czy mówimy przez to, że tak jest? Nie. My poddajemy, tak mówiąc szczerze, tutaj wyłącznie to pod wątpliwość, czy, czy nie należałoby zwrócić uwagi na to. to no wiesz, to trochę jak z tą ziemią drugą, którą w tej chwili odbywa. wprowadzi swoje badania dotyczące UFO. Jak, jak, jak wiesz, bo wy jesteście jakby elementem... No akurat pisaliśmy o to... tym niedawno. Ja właśnie do tego się odnoszę. Mamy podobną historię, prawda? Nagle się okazuje, że nie jesteśmy tacy sami. W związku z tym trzeba stworzyć ideologię, że Pan Bóg, który był tak dobry dla nas, był też dobry dla innych sytuacji. Naszą Kościół niedawno właśnie stwierdził, że istnieje taka możliwość, nawet konferencja była na ten temat w Watykanie. Jak dostosować właśnie naukę Kościoła katolickiego na wypadek, gdyby doszło do bliskiego spotkania z kosmitami, nie? Tylko wiesz, no, co jest tym niepokojące, że jednak zanim to powiedział, to przez ileś lat opowiadał, że to są teorie spiskowe, prawda? Że ktoś istnieje. Mhm. A dzisiaj się okazują prawdą. No więc o to chodzi. Więc ta teoria spiskowa w myśli definicji, która została w książce zawarta jest jednak ośmieszaniem czegoś, co jest doszukiwaniem się prawdy, etykietując tego kogoś, kto to wygłasza, albo grupy społeczne, które w ten sposób myślą, że albo to są zwolennicy teorii spiskowej, albo to są niepolitycznie niepoprawni, politycznie są niepoprawni po prostu. Zresztą jest też różnica między słowem teoria a hipoteza, bo teoria jednak musi się być postawiona na pewnych tezach, nie? Jeżeli byśmy uznali, że zwolennicy teorii spiskowych albo słuchacze przeróżnych, przeróżnych mediów, które próbują to lansować, oczywiście to jest pytanie też, na ile one są wiarygodne, jak Kix, na przykład, to jest pytanie o to, czy w związku z powyższym nie mają prawa ludzie do tego, żeby monitorować to na własny sposób i artykułować te poglądy? No mają. Więc nie róbmy znowu z nich takiego mięsa armatniego, które przyjeżdża na lotnisko, jak właściwie zostaje obfotografowany od stóp do głów, od naga do, do ubranego człowieka. I jeszcze, A jeszcze prześwietlonym. Dokładnie, wiesz, jeszcze odciska swój, swój odcisk palca. No, też nie opowiadajmy, że. Te, te chipy, które są przypinane do psów, są tylko i wyłącznie po to eksperymentowane, żeby ktoś, komu się pies zgubi, mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że chodziło tylko o to, żeby mu się pies znalazł. Tak? Albo chipy, które dzisiaj oficjalnie w doniesieniach ze świata nauki za chwilę zbadają, ile, ile masz pulsu w tym momencie i czy przez przypadek twoja kontroba pracuje dobrze, czy nie, to one są tylko po to, żeby było dobrze przez ten system uzyskuje się nieprzeciętną ilość faktów monitorowanych. Dzisiaj no, nie oszukujmy się, w momencie, kiedy bloga orwellskiego czyta 81 krajów, czyli ludzie z 81 krajów, to ja wiem, on tam siedzi w tych Chinach, na której górze albo na której rzece i to jest dla mnie dostępna informacja i aparatura kontrolna. No dzisiaj telewizja, którą, którą każdy ogląda, ma takie mierniki, które pozwalają stwierdzić, czy ktoś poszedł sikać, czy po prostu robi herbatę w momencie, kiedy leci reklama albo czy generalnie jest w stanie oglądać to dalej, albo nie przerzuca się na inne kanały. Czy to jest dla nas twórcze Wiesz, no to jest trochę tak jak z neuromarketingiem, który został wymyślony na koniec XX wieku i dzisiaj nikt się nie będzie pytał, czy twoje radio jest dobre, czy, czy nie i robił wielkie badania. Włoży się głowę po prostu do tomografu komputerowego, prześwietli mu się mózg opowiadając jedno i drugie hasło i wtedy już nie musisz go pytać. Czy to służy tylko i wyłącznie pozytywnym inklinacjom? To jest trochę tak jak z głową atomową, tak? Ona napędza elektrownia, ta cała reakcja, ale z drugiej strony co ona rozrabiała i czym się gra do dnia dzisiejszego no jest pewnego rodzaju przeciwwagą. Wspomniałeś o tych chipach e, i, to, i, i wiesz, inwigilacji, Jak sądzisz, czy dzięki tym chipom, kamerom, podsułom tak dalej jesteśmy no, chronieni od tych terrorystów, czy może e, jest to tylko i wyłącznie na naszą niekorzyść działa to? Jeszcze ja myślę tak, że po pierwsze pytanie, czy te, ci terroryści są jakimś buntem naturalnego sprzeciwu, czy przez przypadek nie są jakimś elementem szerszej gry. Mhm. To jest też oczywiście pytanie proste. No, a co wierzysz w to, że tego Bin Laden'a na, na początek nam opowiadano, że ten Bin Laden to właściwie zginął heroicznie, niemalże jak w powstaniu kościuszkowskim na barykacie, tak? Że bronili go ludzie niemalże własną piersią. Potem się nagle okazało, że wysyłano 12 kulek i akurat zabito jego. tak? W związku z tym, to też zadajmy sobie pytanie, ta, ta cała aparatura imigiliąca przez tyle lat nie była go w stanie wykryć i nagle się okazało, że w momencie kiedy się zaczyna kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonego złapano. Zresztą nawet nie wiadomo, czy na, na pewno go zabili, czy nie jakiegoś aktora. wiadomo, że on jest, tak? czy w ogóle żył jeszcze w momencie. Na zwłok nie ma, wyrzucili do morza, to nie można sprawdzić. No już gabinet figur wojskowych pokazywał, że można człowieka ubajać w różny sposób. Tak? Trochę jak z rewolucją w Libii nagle się okazuje, że Francuzi już dawno wymyślili, że będą sobie czerpać korzyści materialne z jednej trzeci złóż w tym momencie, tak? I nagle się okazuje, że oni wszyscy tak bardzo dzielnie, wyłącznie walczą dla, dla idei dla porządku demokratycznego. No wiesz, ja nie, ja nie powiem, że to nie jest normalny świat, no w normalnym świecie chodzi o to, że ktoś chce mieć przewagę konkurencyjną nad kimś, bez względu na to, czy to jest polityka, czy nie. Pytanie jest tylko, czy można dopuszczać do tego, żeby potem się okazywało, że tak jak w Stanach Zjednoczonych przy ostatnim kryzysie, że na koszt podatnika ratuje się instytucje prywatne, które mymlały tymi pieniędzmi i w związku z powyższym gdzieś te pieniądze pouciepały. Tak? Ile ich tych pieniędzy jest na kontach prywatnych, tego przebóg nie powiem. Ale nie wierzmy również to, że ta działalność jest tylko i wyłącznie wiesz, charytatywna i w związku z powyższym ten biedny obywatel, który za każdym razem dostaje chciwek, jest jakby tym elementem, który ma na to jakiś wielki wpływ. Wiesz, to jest jakby pomysł Orwelskiego, to znaczy Orwelski chce w sposób konsekwentny i jak najbardziej racjonalny pokazywać, że, że to coś nie tak jest. My opublikowali ostatnio na blogu, że opublikowałem taką mapę baz wojskowych wokół, wokół Iranu i nagle się okazuje skądś tam wziąć. To znaczy, co? Wczoraj to wymyślili. Zadajmy sobie pytanie, to znaczy co, oni nie wiedzieli, że ci Grecy Gry leżą na plaży i nie płacą podatków w momencie, kiedy po prostu to monitorowali, to bardzo oni te, te pieniądze. Biorą je za to, żeby przestrzegać Europę i świat przed upadkiem, a w związku z tym nagle się okazuje, że w momencie jak ten upadek następuje, to oni wszyscy są zdziwieni, że co się stało. To jest trochę tak jak z tym Watykanem, tak? To jest raczej taka gra, nie wiem, pod publikę. Show most go on, tak. tak. Scenariusz napisany i zrealizowany. No wiesz, to nie, no nie ukrywajmy, są pewne rewolucje, które się odby odbywają, gdzie najpierw agencja pr rozpada, wcześniej dostaje zlecenie, pod jak to rozpracować. Nie? Czy to jest teoria spiskowa? Oczywiście dla wszelkiego typu e, e, służb czy elementów inwigilujących możemy powiedzieć, że to jest nasza chora wyobraźnia, ale z drugiej strony nam nie chodzi o to, żeby przewracać pewne mechanizmy. Mechanizm. Chodzi o to, żeby nie było tak, że 50% młodych ludzi e, nie ma gdzie pracować ponieważ nikt nie stworzył perspektywy. To na jaką cholerę go po prostu podpuszczał tylko po to, żeby oni zdobyli pewnego rodzaju wykształcenie, to znaczy w czym to jest w interesie? Jest. Mnie się nie podoba taki świat, powiem szczerze, i w związku z tym ja nie jestem utopistą, który twierdzi, że może coś nawojować, natomiast jestem otwarty na wszelkiego typu rozważania i ewentualnie lekką lekką korektę przez to, że ktoś powie, nie, no basta, panowie, no, bawcie się trochę na własny raport. Jak sądzisz, jak ten plan, który jest realizowany, się rozwinie? Dużo się mówi ostatnio o wojnie z Syrią i Iranem, która może się przerodzić trzecią wojną światową. Jak sądzisz, którą stronę zmierza światło? Wiesz, ja myślę, że przede wszystkim świat nie w tą stronę, żeby można było penetrować w każdy produkt, na którym da się zarobić. A nie do depopulacji? No wiesz co, ja to biorę trochę w margines. To znaczy, ja bym powiedział, to się już trochę rozlazło. Powiedziałbym, że te wszystkie pomysły na to, żeby stosować tą ideę, one się głównie ławią na rynkach wschodnich, na które przez wiele lat nie miało wpływu. Tam ludzie robią co, robili, co, co chcieli, jeżeli chodzi o te kategorie. W związku z powyższym trochę się to wymknęło poza... Nawias, tego typu rzeczy można planować w obszarach, które są cywilizowane i jednoznaczne. Ale wiesz, jak to jest ebolą, tak? Podam ten przykład, też publikuję to na blogu w tej chwili. Co na ktoś wymyślił, że mamy, wiesz, no mamy ebole, mamy, ma, mamy, na to lekarstwo. Zaraz załóżmy się o to, że za 10 minut albo za 6 miesięcy wybuchnie, wybuchnie epidemia eboli gdzieś w Afryce albo w Stanach Zjednoczonych. Rozumiesz? W związku z społecznym nagle się okaże, że znowu będą zamówienia rządowe na kolejną szczepionkę. Tak? Uh -huh. <grych> ja nie chcę być defetystą, natomiast cały czas zmierzam do jednej rzeczy. Żebyśmy po prostu mieli trzeźwy ogląd tego, co się dzieje i w momencie, kiedy podniesiemy łapkę za czymś w tym momencie albo wyjdziemy na ulicę, żeby komuś wlać, żebyśmy po prostu trochę zaczęli myśleć albo żebyśmy dopuszczali tego typu myślenia. Uważam, że wasze radio po prostu spełnia taką funkcję. No, nikomu nic nie nakazuje ale z drugiej strony jest alternatywą do tego, co włączyć dzisiaj w wiadomościach w jedynce czy w tvn nawet, tak? Tam się gada krągło. Wróćmy może do Polski i świata polityki. Ostatnio można zaobserwować, że władza zbroi, policję nadaje nowe uprawnienia, no i równocześnie przeprowadza cięcia budżetowe i podwyższa podatki. Jak sądzisz, czy to też jest forma właśnie takiej teorii spiskowej, czy może to jest no, zachowanie czysto pragmatyczne władzy? Najpierw bym tą władzę zapytał, po co to robi. No wiesz, ja mam wrażenie, że oni się po prostu boją protestów społecznych i się przygotowują, żeby się bronić, no. Każda władza, jak prześledzisz wiesz, wiele tysięcy lat w tej historii, zawsze się bała protestów społecznych i w gruncie rzeczy głównie chodziło o to, żeby zachować swoją pozycję. Naturalnie znowu tym, tym odszczepieniem pozytywnym to są czegoś, tego typu ruchy awanturnicze, na które nie ma wpływu, które tak naprawdę nikt się nie zastanawia, dlaczego powstają, a potem jakby są w skutku. Myślę, że system, zauważmy jedną rzecz, wiesz, ten świat po 11, po 11. Ee, września, tak, września, kiedy padły dwie wieże, zrobił się nagle tak inwiguli, inwigilujący i tak kontrolujący wszystko i wszystko, i tak nastawiony na to, żeby w razie czego opanowywać e, ludzi, którzy gdzieś tam pójdą, albo coś zapratystują, że w tej chwili zaczyna być to jakieś wariactwo. To znaczy to jest jakaś nadprodukcja koncepcji w stosunku do realnych możliwości. Czy ty osobiście mając doświadczenie w tych obszarach tematycznych chcesz powiedzieć, że to jest tak, że jak ktoś chce wysadzić i podłożyć jakąś bobkę pod biały dom, to będzie przez lotnisko przechodził? Znaczy, Ja myślę, że są znacznie łatwiejsze rozwiązania, mniej widowiskowe, ale bardziej skuteczne. Zobacz co się stało po prostu. No, ktoś wlazł do samolotu, poleciał mnie tam gdzie trzeba i nagle się zrobiło wielkie bum. Tak? Pytanie jest oczywiście, ja nie chcę wchodzić w tą tematykę, bo ja jakby jestem trochę bardziej nastawiony do tego filozoficznie niż pragmatycznie, no, ale coś tam było nie w porządku, to już wszyscy wiedzą, to już nie będziemy powtarzać waszym słuchaczom, że, że coś jest na rzeczy. Dla mnie zastanawianie się nad tym, dlaczego my inwestujemy w pewne rzeczy jest niezwykle niepokojące, może bardziej w tym, że ktoś ci sięgnie do, do twojego mikrofonu i powie panie, pan o godzinie ty i tej nagrywał to i to i w związku z tym co pan robi, czy, czy prowadził taką czy inną audycję i w związku z tym siedzi pan w tym miejscu, kicha pan w taki sposób i dzisiaj ma pan czerwony szalik, tak? niż to czy ktoś jak wyjdzie na ulicę to go ogłuszy po prostu y, megafon. Ja nie życzę sobie tego, żeby ktoś w moim domu siedział wiesz, z aparaturą, która wykrywa to, co ja robię i wykorzystywał ją na różne sposoby. Czy dzisiaj widzisz, że jest jakiś zorganizowany ruch przeciwko tego typu działalności wyminującej? Nie. Czy to jest pozytywne? No pozytywne w tych aspektach, żebyśmy czuli się bezpiecznie. To znaczy, że ten milion kamer, który jest zamontowany w Anglii, służy do tego, żeby nas chronić, czy żeby nas sprawdzać? Znaczy robiono badania i się okazało, że wcale nie zwiększyły Bezpieczeństwa, jest tyle samo przestępstw, ile było, a tylko koszty wzrosły. No, ale koszty wzrosły dlatego, że ktoś na Boga produkuje. No i, i trzeba było te kamery kupić i oczywiście instalując coraz lepszy sprzęt nie? z coraz większą rozdzielczością, mikrofonami i tak dalej. Finansując rozwój tego typu działalności, w związku z tym znajomi królika zarabiają, tak? Mhm. Jakby na to nie patrzeć? No wiesz, tego się nie da oderwać od naszej rzeczywistości. My nie zatrzymamy tego postępu, natomiast wydaje mi się, że za mało jest. Za mało jest ośrodków, które są alternatywnym sposobem, jakby proponowania pewnych rozwiązań społecznych. Mówienia nie, o to nie, nie, a wydaje mi się, że jeszcze jest trochę tak jak z tym chodzeniem na wybory. Czy nasi politycy pod jakąkolwiek szerokością geograficzną tak naprawdę zachęcają wszystkich do tego, żeby szlić? Czy tak naprawdę jest zniechęcają? Mam jeszcze jedno pytanie. Kim według Ciebie jest osoba, która, nie wiem, rządzi światem? Czy jest to jakaś grupa osób, czy może mają jakiegoś lidera? Jak, jak, jak to oceniasz? Według mojego przekonania jest y, każda, każdy kraj, y, każde państwo i świat jako taki nie jest pomysłem ani nie jest możliwym do sterowania przez jednomasowe. Jakby ta teoria jest dla mnie, to ona się skończyła w momencie, kiedy Bóg stworzył Ziemię. Potem już były tylko zespoły tych, którzy po prostu na siebie oddzia oddziaływali w różnych systemach. kiedyś kiedyś trudno przeciwników Watykania zginęło w 24 papierze w taki czy inny sposób w związku z tym te mechanizmy były. Moim zdaniem to są grupy interesów w różny sposób uzależniane od pewnego typu woli wpływu, które w ramach jednego interesu potrafią się zjednoczyć. Taki wątek porusza kod władzy. Kod władzy jakby dla ciekawostki jest pewnego rodzaju założeniem, że tak jak kiedyś Hitler na swoim zamku w Wielolimburgu organizował zakon rycerzy który miał rządzić światem po wygraniu przez Niemcy wojny, tak dzisiaj na, po, na podstawie pokazania tego zamku w sposób automa automatyczny jakby współczesny istnieje również pewna grupa osób, która próbuje tymi sznurkami pociągać. Czy my ich będziemy nazywać iluminatami, czy będziemy ich nazywać New Age, czy będziemy ich nazywać grupą Bilderberg, czy komitetem czystu w tym momencie? Chodzi głównie o to, żeby w sposób elitarny zarządzać czymś, co wiąże się z ekonomiką, co wiąże się z polityką i co wiąże się z wpływem. Wielokrotnie z tego wpływu wynika również działalność pozytywna, bo wiesz, to jest trochę tak, że jak w Niemczech, nie? to też chcę powiedzieć wyraźnie, no, sukces. dlaczego, zadajmy sobie pytanie, dlaczego w Niemczech jest dzisiaj lepiej jak w innych krajach. Dlatego, że w Niemczech potrafiono się dogadać z, w ramach tak zwanej Polskiej Komisji Trójstronnej ze Związkami Zawodowymi utworzono pewien porządek ekonomiczny, żeby się tym przez przypadek nie stało. Czyli trochę mądrzejsza władza, dbając o to, żeby nikt nie robił rewolucji, nie musieli kupować megafonów wrzeszczących na ulicach, po prostu doprowadzili do tego, żeby ludziom tym, którzy na nich pracują, również się dobrze działo. Tak? Wiesz, to jest taki model trochę jak w Rosji. Tam się źle działo, w związku z tym łatwo było podłożyć granat. Nie? Dlatego, jakby w moim przekonaniu, jest wiele pozytywów, które z tego wypływa, ale również są skutki negatywne, na które uważam, że powinniśmy się troszeczkę intelektualnie uczulać, po prostu po to, żeby mieć przynajmniej pogląd. Ten pogląd się kształtuje tylko wtedy, kiedy, kiedy, kiedy możemy rozmawiać w takich audycjach i w, takim, w takich mediach, jakie wasze, jakim jest Wasze Radio. I ostatnie pytanie, takie standardowe: czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? Ja powiem tak, ja jestem do dyspozycji m, zawsze, z przyjemnością jakby spotkam się z słuchaczami jeżeli oczywiście dojdą do wniosku, że warto tę rozmowę kontynuować, umówmy się, że ona była bardzo ogólna nie poruszała różnych szczegółowych tematów, które są związane z naszą rzeczywistością i z rzeczywistością ekonomiczną i polityczną i, i demograficzną. I w związku z powyższym, jeżeli będzie takie życzenie, to poza tym, że wszystkich chcę serdecznie pozdrowić i zaprosić oczywiście do, do zapoznawania z tym, co Orwellski ma do powiedzenia, to z mojej strony jest zawsze wsparcie do tego, co robicie i zawsze jakby z wielką sympatią do, do, do tych wszystkich osób, które są waszymi. Zwolennikami, słuchaczami, czasem krytykami, a czasem wyłączają coś, dlatego że mają inny pogląd dla mnie na jakiś. Mhm. Dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w Deszczu był Wiktor Orłeski. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.